Proszę o światło Ducha Świętego dla nas wszystkich, by ta konferencja, treści, które będą docierały do nas, do naszej świadomości, do naszych serc, mogły przynieść oczekiwane pomoce. Może stały się owoce, może stały się pomocą, światłem na drogach naszego życia, szczególnie tam, gdzie szukamy jakiegoś wsparcia, jesteśmy niepewni, zagubieni. Módlmy się o to modlitwą, której nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus, Ojcze nasz. krzyż jest w niebie, święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na poguszenie, ale ona ma Mario, matko, Pięknej miłości. Mówi się za nami. Wczoraj rozpoczęliśmy nasze rekolesi. Rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Było takie wprowadzające kazanie, w którym chciałem jakoś przywołać na myśl to, że potrzeba w czasie tych rekolekcji na sprawy swojego życia, zwłaszcza te serdecznie witamy proszę. Powiedziałem, że właśnie tak stelszam co było wczoraj, bo żebyście byli w temacie wszyscy, powiedziałem, że musimy popatrzeć w czasie tych rekolekcji na to, co. Co jest treścią naszego życia, zwłaszcza ta relacja małżeńska, z perspektywy Bożego Słowa, żeby się nie zagubić tylko w jakimś swoim emocjonalnym galimatiasie, w jakichś swoich emocjonalnych potrzebach, w jakiejś złości, być może w jakiejś zaciekłości. W jakiejś niezgodzie, też na, na sytuację, która mnie e, dotyka, albo e, no, w takim bólu, cierpieniu, który jest wywołany właśnie tym, że ta relacja małżeńska albo jest słaba, albo w jakiś sposób e, została zraniona. Więc, jakby to jest jakby, konieczny warunek, żeby wyjść jakby trochę poza siebie i patrzeć z perspektywy Bożego Słowa. I dzisiaj, nawiązując do tego, chciałbym wyjść od. Ewangelii, która tak jak mówiłem również wczoraj jest jakby sercem naszej wspólnoty czyli Ewangelia, która mówi o spotkaniu Jezusa z Samarytanką i to na co zwróciłem uwagę wczoraj, że Pan Jezus zaczyna z tą Samarytanką rozmawiać tak naprawdę o bardzo zwyczajnych sprawach. Zaczyna od tego, że prosi ją o kubek wody, chce się po prostu napić, chce zaspokoić swoje ludzkie potrzeby. Rozmowa to jakby toczy się, dotyczy spraw, można powiedzieć, doczesnych. No i tak ją Pan Jezus prowadzi, że zaczynają się na coraz to wyższy poziom i im wyżej Pan Jezus wchodzi, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten poziom duchowy, tym bardziej też ta kobieta się otwiera, Pan Jezus dotyka jej serca Mówi, nie masz mężu, mężu, męża tylu miało cię za żonę, żaden nie jest twoim mężem. Jakby dotyka tego, co jest jakby największym dramatem jej serca, ale dopiero wtedy, kiedy jakby otwiera przed nią tę przestrzeń duchową. I to jest niezwykle ważna intuicja dla nas, ponieważ rzeczywistość sakramentu małżeństwa jest rzeczywistością bosko-ludzką. To się bardzo różnie przedstawia. Rysujemy trójkąty, jest dwoje małżonków, jest Pan Bóg jako ten, który jest słoibem tej relacji małżeńskiej. Natomiast ważne, żebyśmy sobie to jakby głęboko uświadomili, bo to, powiedzmy sobie, brzmi w sposób no, oczywisty dla nas, przynajmniej mam taką nadzieję, że tak to po prostu jest, że to jest rzeczywistość boskoludzka, Ale brzmieć oczywiście, wręcz banalnie, to wcale nie oznacza, że tak samo będzie na poziomie, na poziomie życia, na poziomie praktyki, bo dobrze wiemy, że jest bardzo różnie z tym. Bardzo często jest tak, że uciekamy Albo w jednym, albo w drugim kierunku, albo przeceniamy ten aspekt Boży i chcemy, żeby Pan Bóg pewne sprawy za nas załatwił, albo przeceniamy ten aspekt plus i pomijając zupełnie Pana Boga, Jego obecność i Jego rolę w budowaniu, podtrzymywaniu relacji małżeńskich. Ale żeby to było jasne, to, to może tak, żeby tutaj to po trzy osoby jakieś tam poproszę, ktoś odważny, nic się nie będzie działo, nie będziemy nie bić, nie bić. Nie. więc chodzi o to, żeby tylko pomóc jakby... Zapraszam, zapraszam. Proszę, a no może teraz tutaj, Tak. Słuchajcie, no dobrze, jeżeli chodzi o relacje, tu mamy aspekt Bożej relacji, tu mamy aspekt ludzki relacji. Jest zgoda na to, żeby tak było? Jest. Jest. Proszę powiedzieć, co jest, wszystkich pytam, można się zgłaszać, co jest ważnego, jeżeli chodzi o aspekt boży w relacji małżeńskiej? Co jest takiego kluczowego, jeżeli chodzi o ten boski wymiar małżeństwa? Co jest ważne w tej relacji małżeńskiej? Co jest? To jest aspekt boży czy ludzki? Sakrament. Sakrament, czyli, czyli przymierze małżeńskie. Y, y, to ksiądz będzie pisał, nie powiem z ortografii, pisze w przymierze. To pyje sercego jakoś. Na Mamy przymierze, tak, małżeńskie, czyli to, co jest w charyzmacie, prawda? Y, to wybrzmiewa bardzo mocno, to jest nawet wy, wyboldowane, prawda, że przymierze małżeńskie. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o, tą, o ten y, boski wymiar relacji małżeńskiej? To jest w Nierozerwalne. No, i co jeszcze? Bo oczywiście tego jest dużo, tylko co Wam przychodzi do głowy? Co dla Was. Miłość. Może, że odpowiedzialność jednego małżonka za drugiego, jeśli chodzi o zbawienie. Odpowiedzialność za zbawienie? Nie, odpowiedzialność. Mhm. Ale za zbawienie. A co jest ważnego od strony ludzkiej? Co jakby dla Was jest najważniejsze? Małżeństwo. Uczciwość, zaufanie. Dobra, niech będzie tylko miłość, to tak byśmy tam wszystko właściwie wrzucili. Ja bym tak wolał, jakby znaczy, konkret jakiś, prawda? Gdybyśmy tak konkretnie. No już na przykład odpowiedzialność jest taka, ale jeszcze bardziej konkretna. Czułość, Czułość na przykład. Dobrze, o to mi chodzi. Kto powiedział czułość? Kiedyś będzie. Może <grymne> kobiety damy ci na. Co jeszcze? Szczniczość. Uczciwość. Zaufanie, bezgraniczne zaufanie. Bezgraniczne zaufanie. Co tam w Melanie, słyszę? <grymne> Co jeszcze? Co było? Teraz coś. Eee, ale tak. E, dialog, codzienny dialog i mówienie sobie. O konkret, wszystkim. a nie zamiatanie rzeczy. Pod Czyli komunikacja. Komunikacja. Podam Komun w tym kubeczku. Bo, bo, bo. Na pewno? <laughs> nie wspomagamy się na rekolekcji. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli chodzi. Mamy te, te aspekty, jak mówię, może być go więcej, skupiamy się na tych, co, co wybraliście. Więc tak, idziemy od odpowiedzialności za zbawienie. Bardzo często jest tak, że przeżywając różnego rodzaju kryzysy, zwłaszcza kryzys małżeński, człowiek zaczyna szukać pomocy, no bo czuje, że jest po prostu słaby, tak? że, że ten kryzys zaczyna go przerastać, że jakby sam nie da rady, zresztą małżonkowie jak przychodzą, to bardzo często mówią, proszę księdza, my już na przykład razem, nie, jak już się nie dogadujemy, nie damy rady, już nawet nie potrafimy rozmawiać, potrzebujemy, <głos> potrzebujemy, prawda, kogoś, kto nam jakoś pomoże do siebie dotrzeć, i my tutaj przychodzimy, żeby właśnie z Panem Bogiem i tak dalej. Natomiast jakby następuje bardzo mocny zwrot wówczas do Pana Boga, wcale nie zgodnie z tą zasadą, jak trwoga to do Boga, tylko zgodnie z takim odruchem serca, że po prostu no my już sobie sami nie poradzimy. Jakby zaczynamy sobie przypominać o, o tym, że jest Pan Bóg. Jak yy, każdy z Was składał przysięgę małżeńską, to mówił oczywiście wszystkie te słowa miłość, wierność, uczciwość małżeńską, prawda? Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy, Jedyny i Wszyscy Święci. Oczywiście yy, można byłoby zrobić świetne badania, co małżonkowie wtedy, czy kandydaci na małżonków myślą, prawda? Czy oni w ogóle myślą nad słowami, które są wypowiadane, prawda, bo niektórzy e, patrzą na księdza, niektórzy patrzą e, na siebie, niektórzy patrzą na subity w kościele, prawda, jakaś e, wrażliwość na sztukę się budzi wtedy. Natomiast e, e, e, ciekawe, czy są, czy, czy są świadomi tego, co mówią, ale gdzieś tam w ramach nauk małżeńskich one są prowadzone w miarę odpowiedzialnie i przez e, e, księdza, który też jakby próbuje e, wskazać na to, co, co naprawdę jest jakby ważne w tym przymierzu małżeńskim, no to gdzieś to powinno wybrzmieć, tak? że my jesteśmy wspólnotą, my wchodzimy w tę wspólnotę z Panem Bogiem i On jest fundamentem naszego małżeństwa. Nawet księża wybierają bardzo często, ja to robię na śluby, tą Ewangelię, prawda, o budowie domu na piasku albo na skalę, prawda? I tą skałą jest Pan Bóg, a piasek jest symbolem tylko i wyłącznie tego, co ludzkie. No właśnie, ale w momencie, kiedy doświadczamy kryzysu, następuje bardzo często, w wielu przypadkach, taki dramatyczny zwrot właśnie ku Panu Bogu. Nie oceniamy, czy dobrze, czy niedobrze. Zaczyna się tak naprawdę mówić o odpowiedzialności za zbawienie drugiego małżonka. Jesteśmy jakby wręcz tacy spięci i gotowi do, do, do troski o to zbawienie. I dobrze... Przy czym trzeba się zastanowić, zanim cokolwiek się zacznie robić, po pierwsze, jaka jest anatomia tego kryzysu, to znaczy, co się wydarzyło wcześniej, jeżeli chodzi o kryzys małżeński, jakie po ludzku zaniedbania się dokonały, że dzisiaj znajdujemy się w takim punkcie, w jakim się e, e, znajdujemy. My oczywiście uderzamy w troskę o zbawienie i tak tą troskę o zbawienie prawda, tego męża trzymamy i mówimy, tak troska o zbawienie jest najważniejsza. Nie uszczepnie troskę o zbawienie mojego małżonka. Nawet w tych świadectwach musimy się troszczyć o zbawienie współmałżonka. A co z komunikacją. Nieważne, troska o zbawienie małżonka jest ważna. Przepraszam, że tak szarpię, prawda? ale m, właśnie tak się często jakby kurczowo tego trzymamy bardzo dobrze. My musimy się troszczyć o zbawienie e, tego e, współmałżonka, no ale komunikacja przychodzi i mówi tak, no chwileczkę, ale tutaj troszeczkę pewne rzeczy zostały zaniedbane. Nieważne idź, odejdź, odejdź. troska o zbawienie współmałżonka jest ważna. prawda? Czyli jakby zapominamy o tym, Zbawienie z tania. tutaj, ja, tak? Y, zapominamy o tym, że ten aspekt ludzki jakby jest naprawdę bardzo ważny, żebyśmy dokonali takiej diagnostyki tego, co się z nami stało, prawda? Że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy, żeśmy się pozwolili nawzajem poranić, żeśmy się od siebie oddalili, że jesteśmy dla siebie obcy, prawda? Ta troska o zbawienie tak naprawdę i, ta, i te, te aspekty, zresztą y, prawda? Co się wydarzyło? Ja muszę jakby do tego, y, do tego sięgnąć, do tego aspektu ludzkiego. Dalej, przychodzi moment przymierza, prawda? Przymierze małżeńskie jest nierozerwalne, nikt nie jest w stanie tego przymierza cofnąć, żaden sąd, czy to świecki, czy kościelny, nieważne, wszystko, prawda, jakby jest na, to jest przymierze małżeńskie, nikt nie jest w stanie go zniszczyć. No to jest prawda. Mamy w charyzmacie o, mowę o, o przymierzu, które ma charakter nierozerwalny, ale pamiętajmy, ja, pierwszym jakby takim pomysłem na tę rekolekcje był pomysł Kościół naszą matką. Dlaczego tak to się stało? Dlatego, że jakby chcę wyeksponować też tę prawdę, że to Kościół jest świadkiem i poręczycielem tej przysięgi małżeńskiej. To Kościół swoim autorytetem jakby potwierdza to, że ten związek pomiędzy mężczyzną a kobietą został w sposób ważny zawarty. I on jest y, ważnie zawarty do momentu, do momentu, aż Kościół swoim autorytetem, jeżeli jest taka procedura uruchomiona, nie stwierdzi, że jednak to małżeństwo nie było ważne zawarte. Jest takie niebezpieczeństwo, że myśląc o tym przymierzu małżeńskim, myślimy w sposób taki bardzo radykalny i wyłączny, że jakby nic nie jest w stanie tego przymierza zerwać. Ale myślę, że przynajmniej jedna osoba jest wśród nas taka, która ma za sobą cały ten proces stwierdzenia nieważności małżeństwa i musi mieć świadomość tego, że Kościół, Autorytetem swoim, potwierdzając ważność tego związku, również autorytetem swoim może stwierdzić, że ten związek nie był ważnie zawarty. Więc rozumienie tego słowa przymierze w kategoriach takich bardzo radykalnych, takich dogmatycznych, jakby nie dopuszczających sytuacji, w których faktycznie można rozważać, czy to małżeństwo było ważne, zawarte, czy nieważne zawarte, no jest swego rodzaju takim jakby zamknięciem się właśnie po tej jednej stronie. Prawda? Przymierze jest mocne, ja właśnie celowo pana tutaj mogę prosić. Tak, przymierze jest, jak widzimy, ono jest mocne, prawda, prawda? I, Nie będziemy pić przymierza, prawda? Ale y, przymierze ono się tak, tak łatwo nie da, prawda? Także ja sobie wyobrażam, że jeżeli chodzi tutaj o was, to sobie myślicie, o tak, tego przymierza tak łatwo nie oddam, i tak dalej, super. Nie oddamy tego, tego przymierza. Ono jest, ono jest ważne, ono jest silne, ono jest mocne, ale tak jak ja, będąc tutaj symbolem Kościoła, przymierzę, przywołałem do siebie, taki przymierze mogę odstawić. <śla> <śla> trochę dalej. Chcę zobracować tylko jedną rzecz, ponieważ od początku mojej pracy doświadczyłem kilku takich sytuacji, gdzie ktoś przychodził, był na jednym, drugim, trzecim spotkaniu Sycharu i przychodził zaniepokojony, zastanawiając się, czy on jakby może albo sam wnosić o stwierdzenie nieważności tego małżeństwa, albo godzić się na to, że ktoś wniósł o stwierdzenie nieważności małżeństwa. I jeżeli ja mam w sobie w sumieniu swoim takie przekonanie i też taką wiedzę, że to małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte, no to jeżeli mam takie przekonanie i jestem w zgodzie ze swoim sumieniem i czuję, że tak mogłoby być, no to jakby, jakby oddaje się, że tak powiem, autorytetowi Kościoła w równym stopniu, tak jak wtedy, kiedy ślubowaliśmy sobie. Mówię o tym dlatego, ponieważ mam wrażenie, że dużo niepokoju, jakby pod tym względem jest w sercach ludzi, którzy gdzieś tam się przez Sychar przewijają. Być może jest tak, że w naszym myśleniu czy w nasze myślenie wkrada się, Właśnie taki swoisty dogmatyzm, że jakby nic nie jest w stanie tego przymierza zniszczyć. Jeżeli ono jest ważnie zawarte, nic nie jest w stanie, ono jest do końca ważne. Zresztą jest taka zasada, że dopóki się nie stwierdza nieważności małżeństwa, ono jest zawsze ważne. Ludzie nawet czasami nie, nie dochodzą tego, po prostu ono jest ważne. Prawda? Natomiast jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, no to nie może jakby czuć na sobie oddechu yy, wspólnoty, że robi coś yy, niewłaściwego, coś niedobrego, zawsze można szukać motywacji i tak dalej, ale zakładam, że ktoś ma motywację zgodną z sumieniem. Prawda? Jeżeli taka, y, takie coś ma miejsce, no yy, my musimy być dla takiej osobie wsparciem. <śmiech> to jest kwestia przymierza. No i kwestia nierozerwalności, która się ze sobą tutaj ściśle... Łączą, już omówiłem to, nie będę się skupiał, a teraz idę do tej strony. Ja celowo zacząłem, bo chociaż było to dla mnie średnio wygodne, yy, zacząłem od tej strony, prawda, od, od tej strony, zacząłem na odwrót, bo my tak często po prostu jakby na odwrót zaczynamy, to znaczy zaczynamy analizować sytuację kryzysu, tego czym się zajmujemy, właśnie od tej strony, prawda, a te rzeczy stoją, tutaj komunikację trochę przywołem do porządku, żeby się poruszała, prawda, ale one generalnie stoją odłogiem. My w ogóle nie jesteśmy tym zainteresowani, prawda. Mało tego, bardzo często to budzi w nas jakąś złość, jakąś agresję, kiedy zaczynamy jakby dotykać tych kwestii. Albo złość, albo agresję, albo y, taką, takie poczucie, y, że ja tego nie mam, tak? albo rozbudza nasze potrzeby, albo czujemy się jakby sfrustrowani y, pod tym względem. Tak na dobrą sprawę właśnie od tego powinniśmy zacząć, to co mówiłem już, zgodnie z jakby z całą istotą i z całą ideą zbawienia, jak, jaką zamyślił Pan Bóg. No Pan Bóg przyszedł na świat jako człowiek. On mógł zbawić świat z niebiosów, prawda? Mógł stać się aniołem, mógł zrobić, mówiąc trochę kolokwialnie, takie show, prawda? Duch Jezus schodzi, robi cuda, chodzi po wodzie. Przepraszam. No więc jakby mógł to Pan Jezus zrobić, ale On wybrał drogę jakby wejścia w człowieczeństwo. I dowartościował Pan Jezus aspekt ludzki. Rozważaliśmy to bardzo mocno w okresie Adwentu Bożego Narodzenia, który w tym roku bardzo blisko sąsiaduje, z okresem Wielkiego Postu, ale będziemy też to rozważać i rozważamy ciągle w męce pańskiej, patrząc na krzyż Jezusa, prawda? kiedy patrzymy, że On umiera jako człowiek że bierze na siebie cierpienie jako człowiek, że chce przeżyć jako ból odrzucenia jako człowiek. Ewangelia o Samarytance też to pokazuje, że Pan Jezus zaczyna od tego, co ludzkie. Daj mi pić, daj mi kubek wody. Nie zaczyna Pan Jezus od rozmowy o wodzie żywej, o, o duchu, o Bogu i Nie, Pan Jezus zaczyna od tego, co, co ludzkie. I my też w pracy nad własnymi relacjami małżeńskimi, nad kryzysem, którego doświadczamy, albo po prostu chcąc zrobić wszystko, żeby ta relacja pomiędzy nami była dojrzalsza. My zaczynamy właśnie od tej strony. To znaczy stawiamy sobie pytania, bardzo często trudne i niewygodne, ale nie dlatego, że jesteśmy krnąbrni, tylko dlatego, że to nas bardzo wiele kosztuje. Powinniśmy zaczynać od tego. Czyli zaczynamy przede wszystkim od tego, od komunikacji. Ona idzie teraz sobie do przodu, prawda? I stawiamy sobie pytanie, jak jest, jak było z naszą y, y, komunikacją, prawda? Czy ona w ogóle miała miejsce y, y, pomiędzy nami? Czy my potrafimy jakby ze sobą rozmawiać? Czy my jesteśmy świadomi tego, że między nami jako mężczyznami a kobietami są bardzo istotne różnice, które ujawniają się przede wszystkim na poziomie komunikacji, prawda? No, jest bardzo wiele różnych filmików, które to jakby obrazują te psychologiczne właściwości te różnice. ale często jest tak, że no, to słynne prawda, że... że jak się mówi kobiecie, co się dzieje, ona mówi nic, to, to zazwyczaj coś jednak jest, prawda? Jak się mówi mężczyznie, co się dzieje nic, to zakładamy, że jest nic, prawda? I mężczyzna jak słyszy nic, no to nic. A ona ma żal, że on się nią nie zainteresował, nie zapytał, prawda? Potem mu mówi, a nie zapytałeś, co się dzieje, ale powiedziałaś, że nic. Ale jednak coś było, prawda? To jest taka podstawowa jakby, podstawowa rzecz, która, która się, oczywiście można tych różnic y, całe mnóstwo tutaj wyodrębniać, ale to nie jest kwestia tutaj y, wykładu z komunikacji. Ważne jest to, żebyśmy sobie postawili pytanie, jak z tą komunikacją u nas było, jak z tą komunikacją u nas jest, czy my ją potrafimy docenić, prawda? Czy my ją potrafimy tak przytulić? O, komunikacja jest nam naprawdę potrzebna. Chodź, kłócimy się ze sobą, prawda? Gdybyśmy się kłócili, no coś nie dogadujemy się, no to ona jest wtedy dla nas ważna. Czy wtedy ją odrzucamy, prawda? O, my się nie chcemy ze sobą dogadać, prawda? Nie chcemy ze sobą rozmawiać, nie chcemy do siebie e, dotrzeć. Ona często jest bita, nie dlatego, że jest zła, tylko ona jest po prostu mało poznana, to znaczy wiele w niej jest tajników. Wiele różnych haczyków, wiele łapek. My nie wiemy po prostu wielu rzeczy, dlatego jakby przy tej komunikacji się zwyczajnie gubimy. No i oczywiście z tych nieścisłości komunikacyjnych rodzą się różnego rodzaju boje, wojny domowe. Myślę, że wielu spośród nas śmiało mogłoby wskazać z własnego życia cały szereg przykładów, że tak to po prostu jest. Komunikacja. Wskazaliście na komunikację, więc jakby to jest ważny aspekt, ważny element, żeby sobie też postawić pytanie. Jak to było? Czy my w tym małżeństwie umieliśmy, umiemy ze sobą rozmawiać? Dalej, czy my chcemy ze sobą rozmawiać? To jest jedna rzecz. Ale ważne jest również to, żebyśmy potrafili sobie postawić pytanie, czy, czy ten drugi chce rozmawiać i czy ten drugi jest gotowy na rozmowę, bo komunikacja ma charakter biegunowy, prawda? Nasza komunikacja ma dwie ręce, jest jedna ręka i jest druga ręka. gdy miałaby tylko jedną rękę, to byłaby ułomna. Prawda? Ona ma dwie ręce. Znaczy Mamy dwa bieguny. Jest ten, który zapoczątkowuje rozmowę i ten, który jest jakby uczestnikiem tego dialogu. Jak jedna ręka się uprze, prawda, że nie, no to zróbmy także na siłę. Ja ją chcę wyciągnąć i proszę trzymać. Jak chcę, prawda, no i ciągnę, prawda, i nie mogę. Uparła się jak osioł i nie ruszy ta komunikacja, <stuk》duszel> prawda? No i ruszy, prawda? No bo nie chcę. I może tak być, że po prostu współmałżonek, albo nawet ja sam, prawda, Jestem tak zraniony, jestem tak dotknięty, że ja nie będę rozmawiał mi się po prostu nie chcę, nie potrafię, nie umiem, prawda? I jeżeli tak jest, wtedy ona nie dochodzi do skutku. Ale ten element jeszcze dotny za mój. Komunikacja. No, czułość, nasza czułość, prawda? Jaka piękna czułość, <grym> <grym> prawda? No, czułość w małżeństwie, prawda? Ona jest ważna przede wszystkim dla kogo? Dla mężczyzn czy dla kobiet? Dla kobiet. Dla zdobaję, zdobaję. Zdobaję. No ona jest ważna tak naprawdę dla odpowiednia, bo ona się u każdego e, jakby Innym objawia e, nieco inaczej. Ale czułość jest e, ważna. Czułość jest przejawem e, intymności, tego, że my nie jesteśmy ze sobą e, po prostu blisko, jesteśmy wobec e, siebie e, czuli. Jeżeli ja się e, pytam o jakość mojej relacji małżeńskiej, no to czułość jest jednym z wymiarów prawda, tej relacji małżeńskiej. No bo ta czułość w małżeństwie wyraża się przez e, e, przytulenia, pocałunki, e, uściski, e, ale także przez e, rozmowy e, na tematy takie, które no są po prostu e, bardzo intymne. Prawda? Ja teraz e, e, podszedł do kogoś tutaj z Was, prawda? no widzę na przykład tutaj, jak ci Pani nazywa? Ania, mówimy to po imieniu, tak? I, i Aniu, prawda? I cały tutaj czułko. Panie, jest sobie jakiś szulnięty tak czuł, Co to jest za ksiądz w ogóle? tu całował, nie? Może by jeszcze dostał po głowie na przykład, prawda? No bo to nie jest myśl, ale zakłada, że mogą być, dziwny, prawda, a, a kogoś, prawda, jakby, nie wiem, witając się, prawda, wziął i obracał cię. widzę, to, to wszyscy inni pomyśleli, to jest niepoważny. ksiądz, prawda, jak on się zachowuje, bo to jest jakby, można powiedzieć, yy, yy, yy, teren jakby zarezerwowany, ta, ta czułość jest zarezerwowana dla bliskich więzi, dla bliskich relacji, prawda, no i pytanie jest czy my jako małożynkowie potrafiliśmy wypracować pomiędzy sobą właśnie e, e, taką czułość? Czy my potrafiliśmy wypracować pomiędzy sobą e, jakiś e, system, e, może powiedzieć, własnej takiej czułej komunikacji, która dla nas jest e, absolutnie zrozumiała, bo ona jest tylko nasza, bo na my o e, jeżeli, e, jeżeli to było trudne, jeżeli to było niemożliwe, no to też trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego tak się stało? Prawda? Musimy sobie również uświadomić, że my sami jesteśmy zawsze dziećmi tego świata bardziej niż własnych rodziców. A dzisiejszy świat no, nie ma ochoty na, na czułość. Doświadczamy dzisiaj bardzo wielu y, y, zranień, y, bardzo wielu y, y, trudności, które powodują, że ludzie y, jakby nie ufają czułości, patrzą na nią bardzo podejrzliwie, prawda? Jak czułość przychodzi coraz bliżej, to oni mówią odejść, ja się nie chcę, prawda? Ale czułość, ona jest taka przylepa, I Ona tak chce, tak, a ja mówię odejdź, ale czułość idzie, bo ja mówię, ale odejdź, prawda? A ona ciągle przychodzi, a ja mówię odejdź, to ją w końcu wyrzuca na tą stronę, prawda? I mówię idź sobie, ale czułość i tak przychodzi, bo ona chce, bo my jesteśmy ludźmi my potrzebujemy po prostu czułości, Potrzebujemy, żeby ta potrzeba w nas jakby została zrealizowana. Jeżeli tego nie ma, jeżeli ktoś w małżeństwie uważa, że, że to jest no, niepotrzebne, no to jest w, głębokim, w głębokiej iluzji, w głębokim błędzie. Ja pozwolę sobie przywołać taki może nie drastyczny, ale trochę mało smaczny, mało smaczny taki. Już nie będę w całości przytaczał, bo. To dość trudne, myślę, w przesłuchaniu, natomiast po jakichś rekolekcjach parafialnych przychodzi do mnie starszy człowiek i, i mówi do mnie tak, że... Generalnie mam taką zasadę, że jak głoszę rekolekcje parafialne, to raczej nie umawiam się z ludźmi na spotkania, bo to jest po pierwsze niemożliwe, żeby ze wszystkimi się spotkać, a po drugie często jest takie przekonanie, że jedno spotkanie wszystko zmieni. No nie, mówię o rekolekcjach parafialnych, nie o tym, prawda? Więc gdzie przyjeżdżam, powiedzmy, jestem i zaraz wyjeżdżam. Natomiast, ale ten, ten mężczyzna no, nalegał, prawda, no, musiałem pójść, bo jeszcze próbuję się bo nie da się spokojnie. No to dobra, poszedł. No i rozmawiam z nim. zaczynajmy, że ksiądz musi tą, tą konferencję powtórzyć, to co powiedziałem, musi ci ksiądz to powtórzyć. Ja mówię, dlaczego? Bo moja żona wraca od córki i ona będzie w kościele i ona musi to usłyszeć. Ja mówię, to niech pan i powie. Nie, ksiądz to musi powiedzieć. A ja mówiłem, akurat byłem świeżo po obliczeniach z doktoratu, no i powiedziałem, że bardzo ważnym aspektem małżeńskiej relacji na każdym etapie życia jest bliskość, jest czułość seksualna. No tam najwyraźniej był tam był poważny problem, więc ja pytam, ale dlaczego pan tego, tego nie powie, no jaka jest różnica? Nie, jak ksiądz powie, to ona posłucha. Ja mówię, ale co posłucha i co się zmieni? No, że będziemy podejmowali to współżycie. Ja mówię, no to proszę rozmawiać, jakby docierać do siebie, szukać tych dróg, dlaczego tak jest, że, że to się nie udaje. No a jak to do tej pory wyglądało, prawda? dochodzę do, do sedna. Ja mówię, jak ta czułość wasza wyglądała? No ona wyglądała tak, ja mówię mojej żonie, że mam potrzebę seksualną, oczywiście on to inaczej nazwał, prawda? A ona mówi, no to dobra, ja się kładę ty lub swoje. <grystanie> <grystanie> taka, była, taka była czułość, prawda? No to jeżeli seksualność jest synonimem tej, tej naj, największej bliskości pomiędzy ludźmi, którą sobie trudno, już większą bliskość trudno sobie wyobrazić, i w tej przestrzeni powinniśmy być wobec siebie czuli, no to, to trzeba sobie postawić pytanie, jak my tę czułość realizujemy? Czy czasami nie dochodzi do jakiegoś zinstrumentalizowania? Z młodymi małżonkami, kiedy przychodzi mi rozmawiać, bardzo często dzisiaj już zbieramy pokłosie, co jest jakby duchem tego czasu czyli pokłosie pornografii. Ktoś kto się sycił pornografią przez lata ma w sobie no, niewyobrażalnie nierealne oczekiwania wobec relacji małżeńskiej i doświadcza poważnego rozczarowania. Po pierwsze tym, że to nie jest tak jak widział, a po drugie tym, że druga osoba nie jest zainteresowana podejmowaniem takich form współżycia, które zostały w nich po prostu zwyczajnie rozbudzone. I to jest dzisiaj jeden z poważniejszych problemów, z którymi my, jako też pasterze psychologowie, musimy się mierzyć. I myślę, że z czasem pojawi się jakaś nowa jednostka chorobowa w spisie zaburzeń i chorób psychicznych, właśnie dotycząca nieumiejętności podejmowania współżycia, czy, czy jakiegoś nienormatywnego przebiegu współżycia seksualnego, właśnie związanego z tym, że ktoś przez lata karmił się pornografią. Więc jakby to jest niezwykle ważna rzecz, żeby postawić sobie pytanie o naszą czułość, która jest naprawdę nam w życiu wszystkim bardzo potrzebna. No i nam zostaje co? Bezgraniczne zaufanie. Tutaj trochę dałem się sprowokować, prawda, ale bardzo dobrze, że to padło. Moi drodzy, generalnie powinno być zaufanie. My jesteśmy ludźmi, tak jak powiedziałem, i od ludzkiej strony tutaj rozważamy ten aspekt. Co to znaczy bezgraniczne zaufanie? Bezgraniczne zaufanie to jest jakby takie zaufanie, które tak naprawdę nie ma właściwie żadnych granic. Bezgraniczne, prawda? Ale my jesteśmy tylko ludźmi. To znaczy, my nawet gdybyśmy chcieli ufać bezgranicznie, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Prawda? Nie jesteśmy w stanie postawić, nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego wymagania, które stawiamy swojemu współmałżonkowi i sobie. Prawda? Ja ci ufam bezgranicznie, ufam im bezgranicznie. To jest nierealne oczekiwanie. My mamy od siebie bardzo dużo wymagać, ale na miarę naszej ludzkiej kondycji. Na miarę tego, co my jesteśmy po ludzku w stanie zrobić. Bardzo często w relacjach małżeńskich stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania, i ktoś powie: no, dobrze, trzeba przepraszam, mieć ideały i tak dalej. Okej, okay, tylko jeżeli ideały zaczynają yy, yy, fruwać w takich przestrzeniach, gdzie moja ludzka siła już nie jest w stanie yy, dosięgnąć, to no, znaczy stawiam sobie zbyt wysokie cele, to automatycznie uruchamia się yy, frustracja i ona powoduje, że ja zaczynam się gubić, zaczynam być rozczarowany tym drugim, no bo on jednak nie spełnił moich oczekiwań. Drugi zaczyna być rozczarowany mną, no, bo to też jakby pewne oczekiwania nie zostały spełnione. Tyle tylko, że te oczekiwania zostały tak naprawdę postawione zbyt wysoko. One nie są realne, one nie są możliwe do zrealizowania. Jesteśmy ludźmi, i na miarę swoich ludzkich możliwości musimy stawić sobie wymagania. I tutaj to bezgraniczne zaufanie niech nam posłuży jako taki symbol tego, czy my, jakie, jakie oczekiwania mamy, mieliśmy wobec swoich współmałżonków. Tutaj wczoraj ktoś powiedział, że mój mąż jest dla mnie ideałem i bardzo, chyba czułość nam to powiedziała, A. się zmęczyła biedna, znaczy, bo ona ma najwięcej roboty. Ja tak. <laughs> prawda, że jest ideałem, ale zawsze trzeba sobie postawić pytanie. My zawsze idealizujemy tych mąż, wchodzimy w relację małżeńską, zawsze, no to jest taki mechanizm, który pozwala nam po prostu po prostu, gdyby ja od razu Zobaczył moją żonę jak wygląda prawda w sobotni poranek z wokami na głowie, to by w ogóle nawet nie, nie pomyślał o tym, żeby y, wychodzić y, za nim, prawda? COVID albo idealizowanie powoduje, że my stawiamy po prostu Nieralne oczekiwania. To znaczy ja, ja pokochałem, to było bardzo dobre właśnie wczoraj, to pytanie co ja lubię, czy co cenię w moim, w moim mężu, w mojej żonie, w moim współmałżonku, bo zawsze jest coś, nigdy nie jest tak, że on jest dranie bo przecież kiedy, kiedy się spotkaliście kiedy ze sobą zaczynaliście być, kiedy podjęliście decyzję że chcecie ze sobą być, to nie dlatego słuchaj, wiesz co, ja marzę, żebyś moje życie zamienił w piekło <śmiech> naprawdę, żeby po prostu była w siódmym dnie tego piekła i żebyś odległ mnie codziennie gorącą żywicą. Ja naprawdę cierpiała, że jestem z tobą. Płakała dzień i noc. A on mówi, a ty po prostu znęcasz się na wewnątrz, tak. całą wieczność, prawda, i tak dalej. No nie no, ludzie chcą być ze sobą szczęśliwi, no, jak się spotykają, prawda? No chcemy być szczęśliwi, no chcemy budować szczęśliwe życie, prawda? No, przepraszam, ja muszę się zaprotestować. Zaraz, tak rozumiem, <śmiech> prawda? Chcemy budować szczęśliwe życie, ale jak je budujemy? Bardzo często myślimy właśnie kategoriami jakby idealnymi, takiego idealizmu, prawda, że on zawsze taki będzie. Że on jest taki czuły, prawda? On nawet proszę cię muchy nie zabije. No to szkoda, że on tej muchy nie zabije. Bo Chłop musi mieć trochę w sobie jakiejś energii, agresji, żeby dobrej, zdrowej agresji, żeby umiał jakby obronić żonę, rodzinę, kiedy będzie taki moment, że że ktoś jakby będzie próbował tę rodzinę jakby zniszczyć. Jak on muchy nie jest w stanie zabić, to jak on obroni żonę przed kimś To do ty, A twoja żona to jest... Prawda? No on mówi, o chodź, kochani, uciekamy, to prawda? No czasami trzeba uciekać, prawda? Ale czasami trzeba po prostu, mówiąc kochami, ja, dać w mordę i po prostu iść dalej, pokazać, że ja dronie tego, co dla mnie jest ważne, prawda? Albo, nie wiem, ktoś będzie w jakiś sposób kwestionował, nie wiem, nasze dzieci, prawda, będzie jakoś je poniżał. Taki ojciec nie, nie idzie do szkoły, nie robi rozruchy, nie rozwala szkoły, tylko idzie i rozmawia z dyrekcją. Co tu jest grane? Dlaczego moje dziecko takie jest traktowane? Trzeba mieć w sobie dużo zdrowej agresji, żeby obronić moich najbliższych, prawda? Natomiast właśnie idealizacja, proszę on jest taki dobry. Nawet much, on jako nigdy nie widział, jak on się złości, prawda? No to jak się napiję trochę bardziej, to zobaczysz, jak on się złości, prawda? Będzie się siekierą latał po wiosce, prawda? Ja nie wiem, ja był w niej wstąpił, jak widział, tak Taki nie był. No nie był nigdy, no, bo nie dałaś mu szansy, prawda? W tych kleszczach idealizmu, jak nam trudno też pewne rzeczy po prostu zobaczyć, jak idealizujemy, a potem życie po prostu jest życiem i ono nam pokazuje że ten człowiek owszem, on ma w sobie właśnie to dobro, to piękno, któreśmy w tym w tym procesie idealizowania tak wypuścili, zobaczyli. I dobrze my by to mieć. I fajnie, żeście wczoraj mówili, prawda, szczególnie jak to są małżonkowie, że jeden o drugim usłyszał, prawda, że, że ja lubię w tobie to, że potrafisz się dziećmi zajmować, że jesteś taki czuły i tak dalej, prawda? Że lubię patrzeć na to. No i już dużo tam badawanie, prawda? Określenia, ważne, że Wy to jakby potrafiliście zobaczyć i wyartykułować, bo właśnie to jest to, co Was jakby ze sobą połączyło. I każdy z Was ma taki element, jak myśli o swojej żonie czy o swoim mężu, to jest w stanie wydobyć to, co takiego pięknego, to, co pociągnęło serce. No ale właśnie jak opadają te kurtyny idealizmu, no to to się objawia również to, co jest trudne w człowieku, prawda? No w każdym z nas jest coś y, y, trudnego, prawda? My się spotykamy tutaj, powiedzmy sobie, jesteśmy, będziemy ze sobą trzy dni, ja jestem w osobnym pokoju, a wy jesteście w osobnych, ale gdyby tak się stało, żebyśmy mieli mieszkać ze sobą, prawda, w jednym mieszkaniu, to byście się wyprowadzili ode mnie po półtorej godziny. <gryzanie> Bo proszę bardzo, nasza liderka przyjechała kiedyś do mnie w odwiedziny i mówi, segreguję się od śmieci. <gryzanie> nie segreguję, to będzie ksiądz segregował i pomyśliła reklamówkę na tym. A ja mówię, nie, nie będę, nie prawda? Ona, aha, zrozumiała, że nie. Ja już nad tym. Powodzenia W każdym razie no właśnie o co idzie, że my mamy w sobie coś takiego dobrego, co nas jakby ku sobie pociąga, ale mamy też swoje, no, naturalne jakieś słabości, przywary, Coś, co jest po prostu no, trudne w jakichś yy, relacjach i bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli to jakby ze sobą połączyć. I właśnie dlatego ja was tutaj prosiłem, żebyście ciągle stali, bo chodzi o to, żebyście... To zobaczymy, jak to po, po nierozerwalność... No połączymy jak łączymy. Musimy się wszyscy połączyć, To nie jest tak, że to są dwa światy. Musimy się pomieszać. Czy prawda? To się jakby To musi, jakby, to musi być, być ze sobą, to, znaczy w tym sensie wymieszać, że to jest jakby integralna całość. Tego się nie da po prostu e, e, rozłączyć. Kiedy ja, my to robimy w sposób akademicki, prawda? Że mówimy trochę o tym, co ludzkie, małżeńskie i o tym, co Boże, prawda? Ale rzeczywistość jest taka, że to jest jakby jeden twór, prawda? I w związku z tym nie można koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co ludzkie, uciekać jakby w kierunku tylko tego, co ludzkie, bo Pan Bóg jest zwolennikiem procesu. Pan Bóg by mógł sprawić cud, że ten mój okropny mąż albo e, fatalna żona, że ona się w końcu nawróci, prawda? Że coś będzie. Ale Pan Bóg mówi nie. Nie, po prostu nie. Po, zachęcam cię do pracy. Jesteś ze mną. To wszystko jest ze sobą zlane, prawda? Przymierze. To przymierze znaczy, że ja ciągle jestem w tym <tryk> małżeństwie, Że ja jestem z tobą. Tylko jakby poproś mnie o to, żebyś umiał rozmawiać, prawda? Żebyś miał ochotę kupić sobie książkę e, dotyczącą, dobrą książkę dotyczącą komunikacji i miał ochotę ją przeczytać. Żeby wiedzieć, jak ze sobą rozmawiać. Pan Bóg mówi tak. To małżeństwo jest e, nierozerwalne. Ono jest ważne. Ciągle jest to, to... Tutaj jakby nic nie jest w stanie ludzkim, co człowiek złączył tego, co pan złączył człowiek, nie rozdziela. Nic nie jest w stanie tego rozdzielić, jeżeli ono oczywiście jest e, ważnie e, zawarte, ale żeby nic nie rozerwało tego małżeństwa, musicie być czuli wobec siebie. Prawda? Na każdym, na każdym, jakby w każdym wymiarze i w każdym etapie. Musicie to zrozumieć, że nierozerwalność nie jest tworem e, fruwającym dziś w kosmosie. Ona jakby jest... E, i fundamentem jest między innymi właśnie czułość, to co jakby bardzo ludzkie ludzkie potrzeby, ludzkie pragnienia i tak dalej. Jeżeli mówisz, tak, jestem odpowiedzialny za zbawienie, Pan Jezus mówi, aleś ty szlachetny, bardzo dobrze, no takich ludzi ze świecą szukać dzisiaj, prawda? No gdzie tam ktoś powie, że jest odpowiedzialny za zbawienie współłożonka? Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to oni tak odpowiedzialni? No może, mogę być odpowiedzialne za utrzymanie domu, za wychowanie dzieci, za zbawienie? A w ogóle za co to jestem jest odpowiedzialny? Co to jest to zbawienie, prawda? Jakby nie rozumieją tego, prawda? Więc owszem, ja mogę być, muszę być odpowiedzialny za zbawienie mojego prawda, ale ja mu muszę jednocześnie ufać. Prawda? To nie może być jakiś e, e, terror, to nie może być e, m, jakby presja, którą ja wybieram, bo ja jestem za ciebie odpowiedzialny. Prawda? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że my jakby nie, jest, nie mamy prawa ingerować jakby w przestrzeń drugiego człowieka. Nawet przymierze małżeńskie, Przymierze małżeńskie nie daje nam jakby takiej możliwości, żeby jakby wchodzić w, jakby w przestrzeń życia drugiego człowieka i mówić mu, co on ma robić, jak ma żyć, jak ma funkcjonować. Pan Bóg jest tego najlepszym dowodem. Przecież jeżeli grzeszymy, to Pan Bóg mówi, To mnie boli, to mnie rani, to mi się nie podoba, to nie jest zgodnie z moim zamysłem, ale jesteś wolny, dokonujesz wyborów. To są Twoje wybory. One się mogą skończyć dla Ciebie fatalnie, a mogą się skończyć dla Ciebie dobrze. Mogą się skończyć piekłem, a mogą się skończyć niebem. I Pan Bóg <śmiech> dla tego nieba wie, co to jest niebo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ale Pan Bóg wiedząc o tym, nie gwałci ludzkiej wolności. Ciągle daje nam przestrzeń. I my bardzo różnie z tej przestrzeni korzystamy, o czym świadczy to, że zginamy kolana w konfesjonale i ciągle oskarżamy swoje serce, żeśmy zły użytek ze swojej wolności zrobili, żeśmy się znowu grzechem zabawili, żeśmy znowu grzech zbagatelizowali, prawda? Ale Pan Bóg nie mówi, no dobra, to teraz Cię z w taki sposób, że, że po prostu będziesz robił to, co ja chcę, tak? Odbiorę Ci jakieś, nie wiem, pragnienia, odbiorę Ci e, świadomość, odbiorę Ci coś tam. Będziesz żył tak, jak chcę. Nie, Pan Bóg Szanuje naszą wolność i uczy nas tego, że my też mamy szanować wolność drugiego człowieka. Ja jestem odpowiedzialny za jego zbawienie, ale jeżeli on tym zbawieniem nie jest zainteresowany, w takim sensie, że poszedł inną drogą, to to, co mi zostaje, wymiar odpowiedzialności, często jest jakby spychany na sam koniec, a on jednak jest podstawą. To jest właśnie ta ciągła modlitwa. My się modlimy na naszych spotkaniach za współmałżonków, ale nie modlitwa taka emocjonalna, że ja go zawsze kocham i będę kochała, bo czasami po ludzku już nie ma tego uczucia. Odpowiedzialność za zbawienie to nie jest odpowiedzialność za to, żeby żyły w nas ciągle uczucia kierowane w kierunku tego małżonka, tylko to jest odpowiedzialność za to, żeby tak Pan Bóg pokierował drogami jego życia, żeby poprzez swoje błędne wybory nie musiał kiedyś opuszczać nieba, i pozostawać tam, gdzie jest wieczne potępienie. To jest odpowiedzialność za zbawienie. Ja te wątki jeszcze będę rozwijał, natomiast podsumowując, chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na dwie rzeczy. To jest rzeczywistość bosko-ludzka i chociaż my ją dzielimy akademicko tak i tak, żeby łatwiej nam było to omówić, tak naprawdę ta rzeczywistość jest jedna, ona się ze sobą splata, i my tak po prostu musimy na to patrzeć. I bardzo pięknie to oddaje przesięga małżeńska. Ślubuje ci miłość, która jest ludzkim uczuciem, tylko człowiek potrafi kochać. Wierność, tylko człowiek potrafi swoim rozumem kierować. Zwierzątko leci do jednej kotki, do drugiej, do trzeciej i nie zastanawia się, jak utrzyma kocięta. Prawda? Człowiek ma rozum. Wierność, no i uczciwość małżeńską, to znaczy, że będę wobec Ciebie prawdziwy, czyli taki, jaki, jakim po prostu jestem. I na końcu mówimy, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ta przysięga oddaje rzeczywistość małżeńską. Bosko ludzką. I tak należy o tej przysiędze myśleć. Tak należy myśleć o tym, co dzisiaj teraz przeżywasz w relacji ze swoim mężem, ze swoją żoną, czy to jest relacja, która jeszcze ma szansę powodzenia odbudowania, czy to jest relacja, która już jakby nie ma tej, tej szansy albo gdzieś ta, ta szansa po ludzku w naszym myśleniu powoli umiera, umiera, przestajemy w to wierzyć że to jest rzeczywistość polsko-ludzka. Jeżeli ludzka nadzieja umiera, jeszcze jest ta nadzieja y, y, Boża. Ale y, te wątki rozwinę. No, za co ci to? Protest. <słyszy> <słyszy> <słyszy> będzie, Dobrze, protest dopuścimy jeden, ale będzie chyba czas na dyskusję też. Jeśli no, chodzi mi o to bezgraniczne zaufanie, to chyba raczej rozumiałam o. na pewno nie rozumiałam tego jako idealizowanie drugiego człowieka tylko jako taką uczciwość małżeńską, czyli staniecie w prawdzie i w tym sensie, że no w, w tym, co jest w nas dobre i złe i mówienie sobie prawdy po prostu, jeżeli nawet jest coś złego, to mówienie o tym, że coś się po prostu w życiu strzeliło, przyznawanie się do swoich błędów i wspólne rozwiązywanie w tych jakichś różnych sytuacji. I to miałam na myśli mówiąc bezgraniczne, Jasne, ja, ja rozumiem, że zaufanie, nie. a nie wynajmniej absolutnie nie, nie, nie. idealizowanie. Nie, nie. Ja sposób. sobie to właśnie powiedziałem nawet na początku mi się to spodobało, dlatego właśnie, że tam było to słowo bezgraniczne, bo to był fajny hak do tego, żeby właśnie zacząć mówić o tym, o tym że często stawiamy te nierealne. Jak mówimy bezgraniczne, prawda, no to jednak jest tam pewna doza... E, Idealizowania nie, nie tak. ja tak. absolutnie nie, nie, nie To nie chodzi o to, że ja oceniłem tutaj, co, co, co było na myśli tylko chodzi o to, że złapałem się tego, ponieważ miałem szansę, miałem szansę dotknąć tego zagadnienia, tego, właśnie, tego tych nierealnych oczekiwań, które wobec siebie mamy, bo właśnie tam się pojawiło to słowo bezgraniczne. I nawet powiedziałem, że tutaj trochę sprowokuje, ale absolutnie każdy oczywiście rozumie to według tak. tego, swojego tutaj myślenia. Natomiast to jakby posłużyło mi do tego, żeby rozwinąć até o Natomiast tak, to przyjrzeliśmy się trochę tej rzeczywistości małżeńskiej, a warsztaty będą szansą na to, żeby zobaczyć też samego siebie. Bo skoro to jest rzeczywistość bosko-ludzka, no to z jednej strony budowana jest przez Pana Boga, z drugiej strony przez dwoje ludzi. Między innymi ja w tym jestem. W związku z tym, żeby ta rzeczywistość miała szansę powodzenia, to bardzo ważne jest to, żebym ja po prostu siebie znał. Żebym ja siebie znał. My często kładziemy nacisk... W naukach przedmałżeńskich, żeby poznać się, prawda, często jak księża argumentują na rzecz niepodejmowania współżycia, czy w ogóle życia przed ślubem, to często mówią, że jak już wejdzie ten czynnik współżycia, to już ludzie się nie poznają, bo tak naprawdę najważniejszy, najsmaczniejszy kąsek, że tak powiem, tego małżeńskiego życia już mają ze sobą, już nie są zainteresowani ani kolorem oczu, ani pinem, ani, ani niczym innym, prawda? Bo ta przestrzeń intymności została już jakby zagarnięta. I to oczywiście jest prawda. Natomiast pomija się ten aspekt jakby samopoznania, że ja też wchodzę w ten związek małżeński takim, jakim po prostu zwyczajnie jestem. Po pierwsze z historią swojego życia, z historią swojej rodziny, z historią pewnych schematów, które z tej rodziny wyniosłem, w związku z tym także z jakimś stosunkiem do, do swoich rodziców, często z jakimś emocjonalnym galimatiasem, z jakimś żalem, z jakimiś niedojrzałościami, z jakimiś uśpionymi potrzebami, wypartymi potrzebami, bo tak po prostu było w domu rodzinnym. No i często po prostu wchodzimy w związek małżeński, ale zapominamy, że żona czy mąż to nie jest matka czy tato, którzy mają zaspokoić to, co nie było kiedyś zaspokojone tylko to jest współmałożone, to jest ktoś, kto chce ze mną budować relacje na równych warunkach. W związku z tym ja muszę poznać samego siebie, jakie drzemią we mnie potrzeby, pragnienia i to nie te, co były kiedyś, prawda, a kiedyś to, wiecie, spragnęłam tego i tamtego. Nie interesuje nas kiedyś, nie to, co będzie jutro, bo też tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dzisiaj, tacy, jacy tutaj dzisiaj jesteśmy, tacy, jacy przyjechaliśmy, to, co się w nas wydarzyło właśnie teraz, tego ranka, kiedy słuchaliśmy tych słów, prawda, to wszystko jest bardzo ważne, jacy mi jesteśmy. Te warsztaty są kontynuacją tej y, konferencji, przy czym akcent zostaje przygotowany. Nie, y, z małżeństwa na mnie samego jako tego, który jest ważnym elementem tego czynnika ludzkiego nie tylko mam poznawać mojego małżonka i wiedzieć jaki on jest i to będzie gwarantem naszego szczęśliwego życia ale ja muszę wiedzieć jaki ja jestem jaka ja jestem, to znaczy jakie ja mam potrzeby y, jaki jest stan mojego funkcjonowania, jakie mam emocje jakie są zranienia na moim sercu z ja wchodzę w ogóle w y, ten związek małżeński co ja daję mojemu partnerowi, prawda? Kiedy mówię mu, że kocham go, co w tej miłości jest, prawda? Obok moich zapewnień są też zranienia, są też trudy, historia życia, historia rodzinnego. I ważne, żeby umieć też to w jakiś sposób w sobie konfrontować. I temu będą służyły te warsztaty. Żeby to miało rację powodzenia, to bardzo proszę, żebyśmy, żebyśmy odliczyli sobie do czterech dann jeden